Dzisiaj i ja będę dzisiaj cały dzień, e, oczywiście w różnych, e, w różnych aspektach określał e, temat charakteru. E, I teraz, dlaczego? Dlatego, że dochodzimy do miejsca, w którym e, możemy bardzo odważnie dokonywać zmian wewnętrznych. Co to znaczy bardzo odważnie? To znaczy, że posiadamy ku temu materiał. Słowo charakter to jest słowo określające odróżnienie. Zresztą ono takie, takie ma znaczenie bezpośrednie. To jest greckie słowo charakterikos i ono oznacza odróżnienie. Charakter jest to coś, co odróżnia Ciebie od innego człowieka. Charakter jest to też coś, co odróżnia Boga od czegoś, co Bogiem nie jest. Charakter jest odróżnienie. Mówimy o charakterze ludzi, o charakterze spraw, o charakterze sytuacji. Eee, teraz słowo charakter przejawia się w Bożym Słowie. Będę wam o tym dzisiaj mówił. Ale dlaczego mówimy o charakterze? Ponieważ proces uświęcenia Proces uświęcenia jest związany ze zmianą charakteru Kiedy byłeś starym człowiekiem Twoja stara natura, czyli Twój nieodrodzony duch Który nie miał łączności z Bogiem natomiast miał świetną łączność z Diabłem, Kształtował Twój charakter. Czyli Twój stary człowiek ukształtował Twój charakter. Nasza dusza, ona posiada charakter starego człowieka. Kiedy rodzisz się na nowo, mówiłem o tym, to rodzi się Twój duch, tak? Ale Twoja dusza nie rodzi się na nowo. Twoja dusza musi zostać Przemieniona. W jaki sposób Twoja dusza jest przemieniona? Poprzez poddawanie jej nowemu charakterowi, który znajduje się w Twoim duchu. Teraz w Twoim duchu znajduje się zupełnie nowy charakter. Czyli Twój duch jest zupełnie różny od ducha, którego miałeś wcześniej. Jesteś zupełnie różny. Absolutnie różny. Nie jesteś w jednej tysięcznej procenta podobny do tamtego człowieka. Nieważne co robisz, nieważne co się wydarza w twoim życiu, nie jesteś starym człowiekiem, nie masz charakteru starego człowieka. Natomiast twoja dusza, ona została skażona charakterem starego człowieka. I tak naprawdę proces uświęcania, on polega na tym, że my teraz na podstawie charakteru, który jest w naszym duchu przemieniamy naszą duszę, czyli zmieniamy charakter naszej duszy i zmiana charakteru naszej duszy jest ściśle związana z tym, jak będziemy prezentować Bogatu na ziemi, a przede wszystkim z tym, jak będziemy szczęśliwie żyć na tej ziemi, bo na tej ziemi żyjemy szczęśliwie na tyle, na ile nasza dusza jest przemieniona. Krótko powiedziawszy, można być nowym stworzeniem, czyli narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, a mieć podłe życie. Podłe życie. Dlaczego? Dlatego, że na tym świecie nie żyjesz duchem, tylko duszą i ciałem. Uczyłem o tym, wiecie o czym mówię. Świat, który jest na zewnątrz, dotyka przede wszystkim twojego ciała, tak? wewnątrz Twojego ciała jest Twoja dusza i ona analizuje ten świat. A więc teraz, tak jak będzie przemieniona Twoja dusza, tak Ty będziesz podchodził do tego świata. Mamy takie przykłady w Piśmie Święte, na przykład Bądź zdrów tak dobrze, jak ma się dusza Twoja. Jakie teksty są na przykład? Dusza to jest psychika. A więc tak, bądź zdrów fizycznie tak dobrze, jak ma się Twoja psychika. Czyli tak jak dobrze się czujesz psychicznie, tak będziesz dobrze czuł się fizycznie. Takie są zasady w duchu, na przykład. To są takie duchowe zasady odwieczne. A więc teraz, co, jakie jest nasze zadanie? My musimy zmienić charakter duszy swojej. Dlatego święty Paweł uczy o tym tyle czasu. Nie przemieniajcie umysł swój, zmieniajcie się i zauważyliście takie rzeczy, że tam nie ma sytuacji, że to jest coś takiego, że Ty się narodziłeś z Bożego Ducha i teraz Ty będziesz sobie chodził do Kościoła, tak? I będziesz cieszył się z tego, że jesteś narodzony z Bożego Ducha i to zmieni Twoją duszę. To nie zmieni Twojej duszy. To nie zmieni Twojej duszy. Twoja dusza musi ulec przerobieniu. Duszę trzeba przerobić. Oczywiście współpracują z Bogiem. Bo to się nie dzieje na takich zasadach... Już teraz, jak na jakichś zasadach coachingu czy psychologii, że my teraz sobie wyznaczymy pewien kierunek i pozmieniamy coś w swojej psychice. Nie! To tylko na troszkę można takie rzeczy zrobić. Realnie, żeby mieć na stałe zmieniony charakter duszy Inaczej, żeby w sposób praktyczny przemieniać się na, obróc, na obraz Boga w naszej duszy My musimy współpracować z Bogiem I teraz, żebyś Ty mógł współpracować z tym Bogiem tak, Żeby charakter Twojej duszy przemieniał się na obraz charakteru Twojego odrodzonego ducha A Twój odrodzony duch ma taki sam charakter jak Bóg Bo to Bóg mieszka w Twoim duchu o tym, kto mieszka w Twoim duchu? Święty Duch. Święty Duch mieszka w Twoim duchu? Amen. W Twoim duchu mieszka święty Duch. Kto to jest święty Duch? Święty Duch to jest Bóg. To jest Bóg. A więc mieszka w Twoim odrodzonym duchu Bóg ze swoim charakterem. A więc Twój odrodzony duch ma charakter Boga. Charakter Boga. I teraz. Cały myk polega na tym, żeby charakter Boga z naszego ducha przenieść na naszą duszę. Cała robota. Dlatego cały dzień będziemy nad tym pracować. I po dzisiejszej szkole, jak po każdej, chcę widzieć zmiany w tobie. Kiedy będziesz do mnie dzwonił, kiedy będziesz ze mną rozmawiał, chcę widzieć zmiany. A wiesz dlaczego? Bo ci przyniosę dzisiaj rozwiązania. Posłuchajcie. Dostaniecie do ręki rozwiązania. Włożyć w rękę narzędzia. I następnie będę przyglądał się, jak używasz tych narzędzi. Jeżeli nie będziesz używał tych narzędzi, to nic z tego nie będziesz miał. Bo nie istnieje żadna dodatkowa, enigmatyczna siła. Rozumiesz, która wpłynie na ciebie w czarodziejski sposób. I nagle Coś się będzie zmieniać nie? Będzie się zmieniać tak Jak mówi Słowo Boże jest w ogóle cudowne Ja się czuję bardzo bezpieczny w Królestwie Bożym Wiecie dlaczego? Bo znam zasady Królestwa I ja wiem Że jeżeli wchodzi się w określone systemy Działania Bożego Ducha To to musi działać Rozumiesz? Musi musi. Jak do mnie ludzie mówią tak Pastorze to nie działa Kłamiesz, mówię. Kłamiesz duszą. Kłamiesz głupia duszą. Kłamiesz, nie kłamiesz. Jeżeli coś nie działa w Twoim życiu, to nie działa tylko z jednego powodu. Ponieważ nie robisz tego, co powiedział Bóg. To jest bardzo proste. Zrozum. Nie istnieje coś innego. Jest kupa rozmytego chrześcijaństwa. Rozmytego ka kaznodziei i kaznodzieje mówią do Ciebie w enigmatyczny sposób. Oni mówią, jak Pan zechce, jak Pan da. Módlmy się, wiesz o co chodzi? Módlmy się, czekajmy na Pana. Tak? Nie, to tak nie działa ludzie. Wyobrażasz sobie, że zapraszasz grupę remontową do Twojego domu, aby zrobić Ci remont, tak? I lider grupy, kierownik tej grupy, tak? Mówi, czekajmy teraz na namaszczenie Pańskie. Czekajmy na namaszczenie Boże. Ty mówisz, chciałem, żebyście mi zrobili płytki w łazience. Tak? czekamy teraz na namaszczenie. Nie czekaj na namaszczenie, Gościu, tylko bierz tyłek w troki tak? i zaczynaj roboty. Zgadza się? Tak to działa. Nigdy nie zaprosisz ludzi do pracy, którzy będą stali, mówili czekamy na namaszczenie Pańskie. Namaszczenie Pańskie jest. Powiedzieć ci od kiedy? Od dwóch tysięcy lat ponad Wiesz gdzie? Tutaj Jak się go przyjmuje? Przez wiary Czy to jest możliwe dla każdego? Oczywiście Czy Trzeba na to zasłużyć absolutnie Jest napisane, że na tej drodze głupi nie zbłądzi Głupi Czyli prosty człowiek Nie zbłądzi W zasadach Bożych. A więc włożyć narzędzia do ręki, aby zmieniał swój charakter i chciałbym, żebyś twój charakter zmieniał. Twoje, zmiana twojego charakteru będzie się odbijała. I teraz posłuchaj w rzeczywistości fizycznej. Dlaczego? Bo to, o czym mówię, zmienia przyjaciele się w naszej duszy. To będą zmiany w naszej duszy. To już nie będą zmiany w twoim duchu. To będą zmiany w twojej duszy. A więc to będzie bardzo, bardzo widzialne i dotykalne. Rozumiecie? Pff, bardzo widzialny i dotykany. Charakter, jak mówię, charakterikos to jest, od, to jest odróżnienie. Czyli jeżeli ja włożę dzisiaj narzędzia do Twojej ręki, to Ty za pomocą tych narzędzi, zmieniając swoją duszę, będziesz widzialnie odróżniał się od tego, co było wcześniej. To będzie widać. gdzie widać, czy Ty się zmieniać. gdzie to widać. Jak się nie będziesz zmieniał, to nie, zmienia, to nie będziesz się zmieniał tylko z tego powodu, że nie robisz tego, co powiedziałem dla Ciebie. Nie dlatego, że pan nie chce, że pan nie ma czasu, że pan nie ma drobnych, rozumiesz o co chodzi? Nie. A więc, żeby zacząć transferować Boży charakter z naszego ducha do naszej duszy, potrzebujemy przede wszystkim poznać, jaki to jest charakter. Więc co ty tam masz w tym duchu, jaki ten Bóg w tobie jest. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Hmm, przyjrzeli się w ogóle samemu systemowi yy, charakteru. Charakter to jest też piętno, czyli ślad albo odbite, wypalone znamie, czyli to będzie bardzo mocno widoczne. Charakter jest widoczny. Rozumiesz, o czym mówię? Słuchajcie, nie wierzcie takim rzeczom, że ktoś na przykład yy, mówi, ja mam takie wewnętrzne życie z Bogiem, a na zewnątrz ono się nie przyjazne. Ja ktoś mówi tak, ja mam takie wewnętrzne życie, tak Panem chodzę wewnętrznie, tak w duchu z nim chodzę. Okej, okay. ja mówię, ja wierzę że to, co powiedziałeś do mnie, tylko że w związku z tym nie robisz nic ze swoim charakterem. Czyli ty nie przyjawiasz Boga na zewnątrz. A mówię, czemu ty tego nie robisz? A on się, i ludzie się na nie patrzą mówię, że tak wewnętrznie. Mówię, jak ty wewnętrznie to robisz? A jak to się wewnętrznie? To Są, wiecie, są ludzie, którzy wewnętrznie się radują też, mówię, ja się wewnętrznie cieszę na przykład. I oni tak na uwielbieniu stoją. I oni, wiesz, największy szczyt, proszę Ciebie, ekstazy to jest to, że zaklaszczą w ręce. Jak ja czasami słyszę kaznodzień, zaklaszczmy teraz wszyscy w ręce. Wiesz, o co chodzi? To ja w szpitalu psychiatrycznym od razu sobie wyobrażam. Ja byłem w szpitalach psychiatrycznych, różnego rodzaju dawałem świra w swoim życiu, ja wiem, jak oni z nami rozmawiali. Zaklaszczmy w ręce. Halleluja! Wiesz, o co chodzi? To jest tak raduje. Tak on się tak ratuje To jest ratowanie się, w ręce. To no są człowieki. Ja tak ale tak się, Raczej ja się tak wewnętrznie mówię. Jak, we, jak wewnętrznie? Jak ci dowci, popowiem to też wewnętrznie, przychodzi, zobacz, zrobimy przykład, przychodzi żona do męża, mówi kochani, mam iść na plażę, jakoś tak bym chciała super wyglądać, masz jakieś pomysł, taka ekstrawagancka, taka odróżniająca się od innych, on mówi, wórzły lwy. Proszę, widzisz, to cię raduje, czyli to widać, Zrozumiałeś, tak? Zrozumiałeś, uzewnętrzniłeś się, tak? Ucieszyłeś się pana, rozumiesz? Nie można wewnętrznie, to, co wewnętrzne, ma na celu wpłynąć na to, co zewnętrzne, ponieważ my mamy prezentować Boga na zewnątrz, na zewnątrz. Przeciele. W maju, pod koniec maja, na ostatniej szkole, bo ostatnia szkoła będzie na samym końcu maja, Będziemy mieli dwa dni, kiedy będziemy mówić ostatniego, na ostatniej szkole będziemy uczyć na temat ewangelizacji, uzdrawiania i uwalniania od demonów. I następnego dnia będzie następny dzień szkoły. Będą dwa dni szkoły pod rząd. I chciałbym, żebyście byli te dwa dni szkoły pod rząd. Ja wam powiem, kiedy to będzie. Bo następnego dnia, tak, wszyscy będziemy na ulicy. I będziemy wszyscy głosić Ewangelię. I będziemy uzdrawiać chorych i uwalniać od demonów. I tak jak będziecie poprzedniego dnia na szkole, tak chcę, żebyście byli następnego dnia na ulicy ze mną. I będziemy robić potem spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe. I będziecie się modlić o ludzi, których ściągniemy. Rozumiecie? Bo szkoła ma na celu, tak? Doprowadzenie ludzi do tego, aby przeżyli Królestwo Boże i żyli szczęśliwym, zwycięskim życiem. Nie po to, żeby posiedli jakąś wiedzę. To jest w ogóle absurd. Jest wystarczająco szkół. Które dają Ci tytuł i nic więcej Wiecie, Dlatego Bóg chce, aby rzeczy były widoczne w naszym życiu Charakter to jest też cecha To jest to, co odróżnia jeden przedmiot od innego że To jest bardzo, bardzo jasne To jest też wizerunek, czyli podobizna osoby Utrwalona w postaci obrazu Czyli to, to, to, co, to, co Duch Święty tworzy wewnątrz Twojego ducha, zaczyna być obrazowane poprzez twoje, przez Twój umysł, przez emocje, przez ośrodek decyzyjny. To tak działa. Charakter to jest właściwość, czyli fakt posiadania kompetencji lub umiejętności. A więc. To, co jest w twoim duchu i co umożliwia różne działania, zaczyna przenikać twoją duszę, w związku z tym twoja dusza zaczyna posiadać umiejętności duchowe. Ona zaczyna umieć to robić, czyli mówić w duchu, rozróżniać w duchu. Będę uczył o darach duchowych. Wiecie, o co chodzi z darami duchowymi? Dar duchowy, dar, jest darem, jak mówię, duchowym, tak? Ale żeby ten dar uwolnić, trzeba użyć czego? Duszy naszej. Proszę, proszę mi poprorokować na przykład bez duszy. No poprorokuj nie bez duszy, ale bez ciała. Czy ty musisz użyć swojej psychiki i swojego ciała, żeby uwolnić proroctwo, żeby uwolnić słowo wiedzy. Musisz użyć swoich, ludzie, słowo wiedzy, tak? Ono jest duchowe, ono powstaje w duchu, ale uwalnia się przez co? Przez duszę lub przez ciało. Albo przez jedno i przez drugie. Będę uczył o tym. Czyli my potrzebujemy przemiany, tak? aby Bóg mógł swobodnie uwalniać się przed nami. Bóg tego chce. Zespół cech danej osoby, które ujawniają się przez zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. To jest charakter, zespół cech. Czyli to nie jest jakaś jedna cecha, tylko to jest zespół cech, który się ujawnia ujawnia ja. chciałbym, żebyśmy wszyscy pachnieli Bogiem na zewnątrz wiecie, jakie są moje marzenia? wiecie, jak ja rozumiem przebudzenie rozumiem to w ten sposób, że ludzie w kościele do tego stopnia będą sięgać po niebo że będziemy chodzić po ulicach ludzie na zakupy pójdziemy sobie na zakupy na przykład a ludzie, kiedy będą nas mijać będą przekonywani o grzechu sprawiedliwości w sądzie, rozumiesz? Kiedy będą nas ichać? Kiedy popatrzą Ci w oczy i powiedzą, że jest Jezus tobie. Wielu będzie przerażonych Twoim wzrokiem. Kiedy otworzysz swoje usta, będzie uwalniana potężna mądrość i potężna moc. Ja tego pragnę. Ja pragnę tego, że jak się będzie Kościół modlił jakiś na jakimś miejscu, tak, to na ulicy będą padać ludzie pod mocą. Na ulicy, tam. Będą dziwieni, co się stało. Za słabym. Rozumiecie? Ja to rozumiem poprzez przebudzenie. Ale do tego stopnia dochodzimy poprzez systematyczną przemianę na obraz Bóg. Jaki jest Bóg? Po pierwsze chciałbym, żebyście sobie w miarę możliwości e, notowali Księga Jeremiasza 9, 23, 23.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 Nawiedzę wiedzę wszystkich nieobrzezanych i moich obrzezanych. Teraz zobacz, Bóg mówi do nas, jeśli kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię. Spójrz. Czego Bóg chce najpierw, żebyśmy o Nim wiedzieli? Że On jest absolutnie poznawalny Pierwszy element charakteru Boga To jest to, że Bóg jest poznawalny Boga można poznać A więc Chciałbym, żebyś był wolny W zrozumieniu tego Że w Twoim duchu Jest Bóg Poznawalny, a nie niepoznawalny Nie daj się nigdy wkręcić Przyjacielu W takie myślenie, że Bóg jest tajemniczy Bóg nie jest tajemniczy. Bóg nie jest osobą tajemniczą, Bóg się nie skrywa, Bóg nie chce być w ukryciu. Rozumiecie? Bóg jest poznawalny. Poznawalny. Po drugie, w psalmie 145,18 Jest określone, że Bóg jest przystępny, a więc charakter Boga to jest przede wszystkim to, że On jest poznawalny, zupełnie poznawalny, zupełnie, tak? Czyli On chce, żebyś Go poznawał, On pragnie, żebyś Go poznawał, On się nie ukrywa przed Tobą, On się nie, on się nie chowa gdzieś, On nie mówi do Ciebie w zagadkach, rozumiecie, zobaczcie, do czego nas doprowadziła religia że ludzie myślą, że Bóg jest zagadkowy ja nie wiem, co mówi Pan ja nie wiem, o co chodzi nie wiem, jaki, jaki, ja nie wiem, czego Bóg chce ode mnie ale Bóg jest poznawalny to, to jest kłamstwo że On się ukrywa to jest kłamstwo po drugie Bóg jest przystępny czyli On chce, żeby mieć z Nim kontakt On bardzo tego chce bardzo tego pragnie Następną cechą charakteru Boga jest to, że Bóg jest twórczy. Bóg to twórca. A więc w twoim charakterze ma się przejawiać twórczość. Popatrz, te wszystkie rzeczy będą przejawiały się w twoim charakterze. Poznawalność, przystępność, twórczość. Poznawalność, przystępność, twórczość. Czyli Bóg działający przez ciebie to będzie Bóg poznawalny. Krótko powiedziawszy, jeżeli ktoś będzie poznawał Ciebie, to będzie poznawał Boga. Poznawanie Ciebie będzie poznanie Boga. Słowo Boże mówi tak, kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kurczę, ludzie, zobaczcie! Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje, mówi Bóg! Jak ktoś Was zaprosi na obiad, mnie zaprosi na obiad! Zobacz o co jemu chodzi To jest jego zamysł Że gdziekolwiek pojawisz się ty Pojawia się on Kiedy rozmawiasz z kimś To nie rozmawiasz jako ty Ale jako on On mówi Cokolwiek czynicie Cokolwiek czynicie Posłuchaj co dalej mówi Z duszy czyńcie nie jako byście czynili to wy, lecz jako On, jako Bóg. Cokolwiek życie. Ale jak to mamy robić, jeżeli my nie rozumiemy, że On chce się przejawić przez naszą duszę? W jakiejkolwiek formule. A więc czykolwiek jesteś, gdziekolwiek otwierasz swoje usta, to Bóg chce, abyś był w takim stanie, aby ludzie mieli kontakt z Nim. Aby ludzie mieli kontakt z Nim. To się popularnie nazywa namaszczeniem. Wiecie, to o czym ja teraz mówię, to się popularnie nazywa. mówią, ale namaszczony człowiek, ale Bóg się przez niego przejawia. Ten człowiek po prostu przemienia swój charakter. Jest łatwy. Wiecie, podziwiamy wielu usługujących, przez których działa Bóg. Podziwiamy ich. O, jak potężnie Bóg działa przez tego czy przez tamtego. Ale ten Bóg działa przez nich, dlatego bo ci ludzie się udrożnili. Oni nie są szczególnymi wypręcami. Oni są udrożnieni, oni się udrożnili, udrożnili dusze swoje. Bóg jest twórczy, a więc będzie się przez Ciebie przejawiać twórczość. Ja, ja na przykład uczę ludzi mówię, weź zrób coś nowego. Ja mówię, ale zrób coś nowego. Umiesz przecież robić nowe rzeczy. Czemu Ty w tej pracy, mówię, jesteś tyle lat, zarabiasz tam grosze, jesteś w tej pracy, czemu Ty nie założysz na przykład firmy swoje? Ale jak mam firmę założyć? Ja mówię, nie wiem jak, no nie mnie pyta, jak się w firmę założę. Jak ja Ci doradzę, czy mogę źle doradzić. Bóg chce, żebyś robił rzeczy nowe, bo On jest Twórcą. Twórcą. A więc chce, żebyś Ty też odważnie tworzył. Odważnie. Bóg następnie jest miłością. Jaki On jest? W miłości swojej przede wszystkim. Wybaczający. Niemszczący się za grzechy. Jak słyszę kaznodzieje, którzy mówią: sąd idzie, Boże. Sąd. Idzie sąd, Boże. Sąd spadnie na was. Litu mi brakuje. Lit. Taka substancja, co się daje ludziom chorym na depresję. Kaznodzieje lit powinny przyjmować. I depresję Sąd. Miłość. Miłość. Miłość. Taki jest Bóg. Ostatnio napisałem taką myśl, że do, do, do internetu, że lęk prowadzi do bałwochwalstwa. Otóż, o zagotowali się ludzie jak czajniki. Przecież lęk to do Boga prowadzi. Lęk do Boga prowadzi. No lęk do Boga prowadzi. To no, lęk, no, lęk do Boga. To jest napisane, że że, yy, jak, jak, że Boża dobroć do upamiętania cię prowadzi. Co ci prowadzi do upamiętania? Do no, lęk. Jeszcze nikogo lęk do upamiętania nie doprowadził. Nikogo na świecie to nawet jest niebiblijne. Już nie mówiąc o tym, że to jest nielogiczne. jak się, czekaj, jak się ktoś boi, tak, to ucieka. Przepraszam, jak się boisz, to co robisz? No uciekasz. Zmieniasz w ogóle pozycję na ucieczkę. Jak ktoś się boi Boga, to w życiu do niego nie przyjdzie. No bo jak się kogoś boisz, to się przed nim zrywasz. Adam zewał, jak się wystraszyli Boga, to zrobili, od razu uciekli schowali się w krzakach i kogoś. Trzeba ich szukać, bo Bóg ich szuka. Bóg jest miłością. Tak? Charakter Boga to jest miłość. I miłość objawia się przede wszystkim w tym, że On jest wypaczający, nie mszczący się za grzechy. Jest dobry. Jaki Bóg jest? Dobry. W Twoim duchu jest dobry charakter Boga. Bóg jest cierpliwy! Tak? Cierpliwy! Ktoś mówi, no wiesz, Bóg jest taki cierpliwy do pewnego czasu. Ja mówię, ty nie rozumiesz w ogóle cierpliwości. Bóg jest cały czas cierpliwy. Posłuchaj, powiem ci bardzo ważną kwestię. Bóg nigdy nie oczekuje na twoje działania. On zawsze wyczekuje kiedy przyjdziesz do Niego i poprosisz o pragnienie. Rozumiesz? On nigdy nie oczekuje twoich działań. To nie jest dyrektor, kierownik, który oczekuje. Nie. On wyczekuje. On jest wiecznie cierpliwy. Taki jest Bóg. To jest charakter Boga. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka jako pierwszy. Nigdy. Rzeczy mówią, Bóg odszedł ode mnie. Ten Bóg nie odchodzi od ludzi. Nie ma precedencji. Ostatni raz Bóg odszedł od człowieka, wiecie kiedy? Na krzyżu kolgowym. I tym człowiekiem, który tam zawisł, był Jezus Chrystus. Jego Jezus. od Niego odszedł. Od tamtej pory. Nigdy Bóg nie odchodzi od człowieka. Nigdy. Na wiecie człowiek od Boga może odszedł, ale nie od człowieka. I Bóg zawsze jest gotowy na powrót. Jak słyszę ludzi, którzy głoszą, mówi już, Ty już jesteś w takim stanie, że nie możesz wrócić do Boga. Musisz, ty nie możesz wrócić. Rozumiesz? To jest kłamstwo. Bóg jest wiecznie cierpliwy i wciąż oczekujący. Wyczekujący. Wyczekuje. Wtedy zercz za targę. Miłość to jest również to, że Bóg się lituje. Ustawicznie się lituje. I to są wszystko elementy miłości, tego, tej, tej części charakteru Boga. On jest litościwy. Litościwy. On też jest troszczący się ustawicznie. I teraz posłuchaj, czy ty sobie zdajesz sprawę, że te rzeczy mogą być w pełni przetransport, przetransportowane do twojej psychiki? Czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, że ty możesz być litościwy cały czas? Cierpliwy do końca. Rozumiesz, o czym ja mówię? Wiecie, że to jest dla nas? Wiesz, że to jest cierpliwy do końca? DO KOŃCA! DO KOŃCA! DO KOŃCA! Czy Ty wiesz, że możesz nigdy nie opuścić drugiego człowieka? Nigdy? Nigdy? Wiesz, że to jest w ogóle możliwe? To nie znaczy, że jesteś idiotą skończonym, proszę Ciebie, i jesteś takim człowiekiem, któremu tam na, na głowie kołów ciosają i Ty sobie z tego nic nie robisz? Nie, Ty sądzisz sprawiedliwie, ja sądzę sprawiedliwie, ludzie mówią, Ty sądzisz. Ja mówię, oczywiście, że sądzę sprawiedliwie. Tak jak mówi słowo, jak ja nie będę sądził, to kto będzie sądził? Niewierzący będą sądzić? Kościół ma sądzić! Tak? Co jest napisane w słowie, ludzie? Sądźcie sprawiedliwie! Sądzić to nie znaczy kogoś skasować. Sądzić to oznacza nazwać rzecz po imieniu. Rozumiecie? Nazwać rzecz po imieniu, tak? No sorry, małżonek, czy tam małżonek Cię zdradza, tak? To mówi rzecz po imieniu. A czego mnie zdradzasz, świnio? Rozumiesz? Kocham Cię, świnio. Rozumiesz? Rozumiecie, o czym ja mówię? Zmiej się! Chodź tutaj, będę się o Ciebie modliła. Działaj! Wiesz jak to działa? Rozumiesz jak to działa? Ta, to tak działa, kocham Cię, ale jak będziesz w tą stronę, to Cię drobne ze żrą. To jest Sąd Sprawiedliwy w miłości. Tak? To nie jest powiedzenie, och, zraniłeś mnie, taka jestem zraniona, och! Rozumiesz? To jest niewolnica Izaura Albo w kamiennym kręgu, to nie dotyczy nas Rozumiesz? To trzeba wziąć wolność od demonów z seriali brazylijskich To nie tak działa, to nie jest miłość Miłość jest zdecydowana, konkretna, nie szukająca swego, silna, rozumiesz? Nie ucieczkowa W ogóle wiecie, że to jest możliwe? To się tak żyje Skąd to wiem? Bo tak żyje! Właśnie tak żyje! Czy Ty wiesz, że możesz być naprawdę dobry? Dobry! Dobry! Możesz nie czytać mordy na innych. Rozumiesz? Możesz. Możesz wybaczać. Wiesz, że możesz być wybaczający? Wiesz, jak pięknie jest żyć w formule wybaczenia? Bóg chce, żeby Jego charakter z Twojego ducha manifestował się w Twojej duszy i On Ci to załatwi. A On tego bardzo pragnie. Pragnie. Bóg dalej jest jaki Szczery. Boży charakter to charakter szczerości. Szczerość. Jak ja słyszę, chrześcija mówią tak, bo ta się jej powiedziała, że tamta widziała, że tamta doświadczyła. I już się zgubiłem. Mówię, że może zaprować mnie do tej, mówię, na skróty, do tej jednak, co doświadczyła, bo ja z z nią. Pastorze, bo ona to powiedziała, to czy to mówię. <grytanie> Watchman Nino był taki fajny gość, odszedł już do pana i do niego jak przychodzili pastorze, mówi, ta siostra to tak i tak się zachowywała, mówi, ona takie rzeczy robiła. Kiedyś taka jedna przyszła do niego do domu. On mówi, dobrze, ubieramy się, a gdzie idziemy? my no, idziemy do tej siostry do domu, mówi, to zaraz mi to powiesz, mówi. No, ale pastorze, ja dojesz, powiedzieć. Ale, mów, ale ja nie jestem pośrednikiem między tobą, a, a tą siostrą, dawaj chodzić i jej, jej, jej powiedz. do niego przychodzić. człowiek, już nikt do niego na skargę nie przychodził. Nikt z kościele u Łoczmana nie przychodzi do niego na skargę. On już swoje sprawy załatwiać. Między sobą. Kenneth Hegel, jak obejmował nową e, prafię, tak? nowy kościół, to zebrał radę starszych w tym kościele i powiedział tak, posłuchajcie mnie, bracia. Nawet jeżeli się pobijecie na pieści w nocy przed bramą kościoła, proszę mnie nie budzić. Mówię, ja się nie wtrącam w takie sprawy. Tak? Ja nie zamierzam umrzeć na zawą serca w wieku 50 lat. Tak? Sami sobie rozwiązujcie tę sprawy. Mnie proszę nie proszę mnie mieszać. To znaczy mieć zrozumienie, czym jest wolność. Charakter Chrystusa to jest charakter, który znajduje się w Twoim duchu. To charakter szczerości, prawdziwości. Nie bój się szczerości i prawdziwości. Nie bój się. Nie bój się, że jeżeli będziesz człowiekiem szczerym, to zostaniesz wyrzucony na margines. W ogóle fajnie jest na marginesie. Jestem na marginesie. Od dłuższego czasu poruszam się na marginesie życia. Rozumiecie? Uwielbiam to. Uwielbiam to. To jest niesamowite. W tej chwili moje życie wygląda w ten sposób, że albo mam prawdziwych przyjaciół, albo w ogóle ich nie mam. W ogóle nie pojawiają się w moim życiu nieprawdziwi ludzie. Więcej. Na przykład w naszej wspólnocie w Warszawie w Kościele w ogóle nieprawdziwi ludzie bardzo krótko się ze sobą. Bo potrafią przyjść, oni się rozejrzą, parę tygodni zaraz ich nie ma. Dlaczego? bo ten gaz jest szczery. No to jest szczerzy ludzie. W ogóle szczerzy do bólu, wiesz o co chodzi. Szczerzy do bólu. Jak ktoś śmierci, to przyjdą i powiedzą Ty Śmiercisz. dawaj choć umyjemy Cię ale nie będą się modlić głośno, proszę Ciebie Panie, modlimy się teraz w imieniu Twojego Syna Jezusa żebyś dał objawienie tym, którzy nie rozumieją czym jest higiena osobista tak to nie działa, to nie jest szczerość wiesz co to jest? Manipulacja Manipulacja Dobre fajnie grupy prowadzi, jak ktoś tam do niego przyjdzie, śmierci Ciebie, to mówię, dobra, najpierw wyjdź tam się wykąp, wymyj, Mówi tutaj masz skarpety czy tam bieryzny, idź dopiero przyjść na grupę. poczekamy na Ciebie <grym> no to będziesz życią i tak, kocham Cię z Twoim smrotem, rozumiem? ale niekoniecznie, proszę Ciebie, muszę z tego korzystać, że tak powiem nie mam się takiej weny, żeby żeby wiedzieć, Twoje fuzekle żeby... <grym> nie wiem, było szczerość Bóg jest szczery! szczerość to nie jest bolesna rzecz! Rozumiesz? W ogóle Bóg nie jest politykiem. Bóg nie politykuje. Nie robi podwójnej karty. Tak? Nie pisze na kartkach rzeczy i nie podaje pod stołem. On jest szczery. I ta szczerość jest możliwa do przetransformowania przetransformo już mi się pomyliło, przełożenia do twojej duszy. No. Rozumiesz? To jest możliwe, żeby to przeszło przeszło. I on tego bardzo pragnie. Jaki on jest dalej? On jest, kocham to. mądrość. Wiecie co to jest mądrość? Jak ktoś mówi, że jest mądry. Mówi się Duchu Mądrości, przyjdź. Wiecie, wiecie jaka jest funkcja Świętego Ducha, nazywanego Duchem Mądrości? To jest wiedza prowadzona w praktyce. Wiecie kto to jest mędrzec? Mędrzec to nie jest ktoś kto posiada wiedzę. Tylko ktoś, kto praktykuje tą wiedzę. To jest mędrzec. Jak ktoś do mnie mówi o czymś, czego on sam nie robi, rozumiecie? I próbuje mnie przekonać, że jest w tym fachowcem, to ja mam problem z tym. Ja mam z tym problem. Ponieważ to nie jest mądrość, tylko to jest wiedza teoretyczna. Teoretyczna. Teoretyk to jest. Teoretyk. Ludzie mówią, jak masz głosić Ewangelię, uczą. Zapytasz się go, ty głosiłeś kiedyś Ewangelię publicznie? Nie, ale ja na ten temat wszystko wiem. <grym> A skąd ty to wiesz? I to jest tekst klasyczny w chrześcijaństwie ewangelicznym, no z Biblii. Albo y, drugi tekst Pan mi objawił Powiem Ci coś Pan jest Bogiem mądrości To jest mędrzec Ten mędrzec daje Ci coś A następnie mówi Idź to wypróbuj Idź to wypróbuj Ludzie uczą o darach duchowych Nie uwalniając darów duchowych Ludzie uczą, jak się prorokuje, nie prorokując. Ludzie uczą o uzdrowieniu, nie uzdrawiając. Jak to się robi? Jak to zrobić? Oczywiście można zacząć wcześniej coś głosić, niż się jeszcze zrobiło, jak najbardziej. Ja zanim wskrzesiłem pierwszą osobę w życiu, już mówiłem o wskrzeszeniach. Rozumiesz? Już mówiłem o wskrzeszeniach. Ja byłem, ja byłem świadomy tego, tak? Ale czego ja potem szukałem? Rozumiesz? Ja sam sobie głosiłem te kazanie. Byłem gotowy na wskrzeszenie. Gotowy byłem. Rozumiesz? Byłem gotowy na wskrzeszenie. Ja zanim uzdrawiałem chorych mówiłem o uzdrowieniu, ale ja byłem gotowy na uzdrowienie. I za chwilecznie moja wiedza weszła w praktykę Bóg jest Bogiem mądrości a więc w Tobie jest Bóg mądrości Bóg praktyk, a więc posłuchaj kiedy następuje transfer Bożej mądrości do Twojej duszy to wiesz co się zaczyna dziać? zaczynasz działać działać w księdze Daniela jest napisane że lud mój będzie działał nie dlatego, że będzie deficyty swoje leczył, ja nie mówię o tym że ludzie idą głosić Ewangelię, bo się czują samotni. Tak? Albo chcą coś robić, zawsze chcą się pokazać, dlatego że nie mają wybudowanej tożsamości w Chrystusie. Nie! To nie o to chodzi. Ale jeżeli ty masz transfer mądrości z ducha do duszy, tak? to ty zaczynasz działać. A więc to widać, zaznaczam, cały czas te rzeczy potem widać. Widać. Widać. Widać, czy kochasz. Boże, miłość Boża jest w tobie jest. Ty się nie musisz modlić o to, Boże, daj mi więcej miłości. Bądź nie da więcej miłości, bo cała miłość jest w Twoim duchu rozdana przez Ducha Świętego. No tak jest napisane w Biblii. No, taka, jest, taka jest prawda. Ale teraz Ty się modlisz, Boże, niech Twoja miłość z mojego ducha, niech Twój charakter miłości przenika całą moją duszę, tak? I Ty się na to zgadasz, i Ty poddajesz swoją duszę, i Ty zaczynasz wchodzić w praktyczne działania, na przykład następnego dnia po Twojej modlitwie ktoś cię obrazi, pojedzie z Tobą jak z dzikiem, tak? Wszystko się w Tobie poruszy, ale wczoraj się modliłeś i mówisz, halleluja Boże, o pa, Pania, o jak ja dziękuję Ci, że ja teraz mogę kochać tego człowieka. O Boże, uwielbiam Cię i wszystko w Tobie się dalej trzęsie. Cała twoja, Cały Twój stary charakter chce mu urwać łeb. Cały Twój stary charakter. Ale co robisz? Idziesz do swojej komory Podnosisz ręce Ojcze, uwielbiam Cię za tego człowieka Hallelujah! Boże, niech mu się dzieje dobrze Niech będzie bogaty jak Abraham Boże, niech idzie do przodu jak Reinhard porkę. Boże, uwielbiam Cię za niego Boże, niech niczego mu nie zabraknie Zobaczysz, co się zdarzy po takiej modlitwie Charakter starej natury Zacznie kruszyć A zacznie się transferować element po elemencie Boże miłości. To by działa. Rozumiesz? Ktoś Cię wpieni, Zrób prezent. Co jest napisane? Że dar otwiera wiele zmi. Kup prezent swojemu wrogowi. Zapłać mu jakiś rachunek. <głosy> Rozumiesz? Tak to jest bolesne. Ale byłem przy porodzie obydwojga naszych dzieci. Widziałem, jak Agata rodzi dzieci. To nie, rozumiesz? To było bolesne. No ale Sara tutaj siedzi. Dzisiaj. U, ona urodziła się w bólach. No, ale nie odczuwała tych bólu. Moja żona odczuwała. Ona jest charakterem jest nowym, zrodzonym charakterem. To bolało. To będzie bolało, kiedy będą przenikały rzeczy z ducha do duszy. To będzie bolesne. Przepraszanie jest bolesne. Na przykład. Łatwiej trzasnąć drzwiami i wyjść. Tak? Łatwiej. Łatwiej. Łatwiej postąpić według starego charakteru. Stary charakter mówi na przykład on jest twój nieposłuszny mąż, teraz mówisz, cały swój potencjał, złóż, by go przemienić. I jeszcze jak, jak, jak, jak dziewczyny przemieniane swoich facetów. Bez słowa pozyskasz swoich nieposłusznych mężów. Bez czego? Bez czego? Bez lebo prawa! Bez prawa! Bez Bez. Bez! Bez! Bez! Co musisz zacząć robić? Musisz zacząć wierzyć, że to jest prawdziwe, i wtedy to wyjdzie z twojego ducha, przeniknie twoją duszę, i będziesz niebawem wolny jak sanki w maju. Rozumiesz o co chodzi? Już nigdy ci do głowy nie przyjdzie, nigdy ci nie przyjdzie do głowy, nigdy ci nie przyjdzie do głowy, abyś otworzyła twoją jak twój mąż będzie nieposłuszny. Popatrzysz na niego z litością i powiesz, Kocham cię po prostu jak. W i pójdziesz dalej żyć z Twoim Bogiem, rozumiesz? A facet zostanie, posłuchaj teraz, a facet zostanie w miejscu, w którym będzie musiał pokutować, rozumiesz? Nie będziesz jego wrogiem, nie poniżysz go, nie zapędzisz go w kości tak? Nie odmówisz mu seksu, proszę Ciebie, nie zrobisz takich rzeczy. Nie zrobisz takich rzeczy. Dlaczego? Bo charakter miłości będzie w tobie. I wiesz, co się wtedy stanie z tym facetem? On się upokorzy. Pęknie mu kark. Bo święty Jachwę stanie naprzeciwko niej. I niebawem zobaczysz swojego męża na kolanach. Na kolanach go zobaczysz. Na kolanach, jak cię przeprasza za każdy grzech, który wyrządził wobec ciebie ale musisz pozwolić, aby zadziałało to tak, jak należy. Bóg jest absolutną prawdą. Bóg to prawda. Posłuchaj mnie. Bóg to prawda. Prawda. Posłuchajcie sobie moich nauczeń na temat prawdy. My bardzo dużo mówimy na temat prawdy. Prawda jest główną siłą Wszechświata jest prawdą. Dopiero z prawdy miłość wychodzi w ogóle. Taka jest, jest cała specyfika. W ogóle miłość nie funkcjonuje bez prawdy. Prawda to jest fakt. To jest zaistniała rzeczywistość. To jest coś, co jest. On się przedstawia mojżeszowi by tak, kto ty jesteś? On my jestem. No ale kto ty jesteś? Jestem. Jestem, który jestem jestem faktem faktem rzeczywistością jedyną formułą wyjściową, początkiem i końcem wszech rzeczy we mnie zawiera się czas we mnie krążą planety we mnie ludzie konstelacje gwiezdne krążą w brzuchu Boga to nie jest, żon On gdzieś jest Słowo Boże mówi, że wszystko jest w Nim. W Nim żyjemy, mówi słowo, w Nim. Będzie mówił, gdzie jest ten Bóg? Ja mówię, człowieku, spójrz na drzewo. Na drzewo spójrz. Jak się troszkę zastanowisz nad drzewem, tak, będziesz miał objawienie. Tak mówili z dożywem. Że Bóg jest rozpoznawany nawet w stworzeniu. Czasami ludzie zadają pytanie, a jak gdzieś tam nie ma Ewangelisty, jakieś tam papagę i sobie lata, i co teraz? Jak on umrze, to co? Ja mówię, na 100% miał szansę poznać Boga, bo ja wierzę w, te, w to, że mój Bóg jest sprawiedliwy <grym> i że każdemu daje szansę. Bo jest napisane w liście do Rzimian, że nie mają żadnego wytłumaczenia, gdyż jestem możliwy do tego, aby mnie poznać nawet w stworzeniu. Tak? Rozumiecie, jakie to są rzeczy? Bóg jest prawdą! I ta prawda zaczyna przenikać Ciebie. O, jakie to jest piękne, jak prawda przenika Ciebie. Pierwszy element przenikania prawdy do Twojej duszy to jest to, że nienawidzi, zaczynasz nienawidzić kłamstwa. Nie możesz być wśród kłamliwych ludzi. Jak widzisz, że jesteś w kłamliwym miejscu, na przykład w, w jakimś kościele, gdzie głupoty gadają, natychmiast zawijasz tyłek troki i go opuszczasz lokal. Natychmiast opuszczasz lokal. Nie ma... Och, tutaj jeszcze posiedzeń. No ale po co? No po co? Przecież Ci już wiek od trumny tutaj piwi. Ja jestem raczej pochowałem. Ale kiedy to jest możliwe, kiedy prawda ona jest przeniesiona z ducha do duszy. Wtedy cała twoja psychika zaczyna funkcjonować w prawdzie. Patrzysz na to i mówisz kłamstwo. A kłamstwo. tu jeszcze gorsze. Ojejej! Co mam robić? Pokowie opuść Babilon. Opuść. Panie, a w jakim będę Bożem? Lepiej być w oborze niż w takim zborze. Rozumiesz? Lepiej w oborze siedzieć. Sam na sam. Sam na sam. Wiesz, dlaczego my kościoły zakładamy? Bo ja nie mam sumienia ludzi posłać do jakichś takich miejsc religijnych. Ja nie mam sumienia, serca nie mam. Przyprowadzę kogoś do Jezusa. Zostanie ktoś uzdrowiony, uwolniony, człowieku, rozumiesz, i teraz weź go daj w takie miejsce. Jak tam jest kłamstwo mówione? No i A w tobie jest prawda. Co zrobisz? Co zrobisz? Ja Takiego człowieka mówi, słuchaj, no mówię, jest jakiś tutaj, y, pastorze, nawróciłem ci, jest jakaś wspólnota ta, ja wiem, że jest wspólnota 20 km od niego, no nie? Mówię, o Boże, kochany, mówię, o Boże. Y, mówię do no, niego, słuchaj, y, nie znam żadnej dobrej wspólnoty u ciebie, y, dzwoń do mnie. Na razie będziemy modlić się przez telefon, a ja nie niebawem coś ci znajdę. Ja wtedy naprawdę modlę się, szukam człowiekowi kościoła. Czasami posyłamy ludzi 40-50 km dalej, żeby jechali, rozumiesz że to będzie, nawet i 100 km. Natomiast do nas, do Warszawy do Kościoła potrafią ludzie przyjeżdżać po 300 km. Nie co niedzielę, ale co drugą niedzielę na przykład. Rozumiesz? Dlaczego? To jest bezpieczne. Bo Bóg jest prawdą, prawdą, prawdą, prawdą, prawdą! Prawdą! To jest kolejny element. Bóg jest wieczny, czyli w Tobie jest wieczność. I kiedy ta wieczność zostaje przetransportowana do Twojej duszy, przyjacielu, to Ty zaczynasz być wiesz jaki? Odważny! Odwaga jest ściśle związana ze świadomością wieczności. No bo jak ja jestem wieczny, tak, to co kto mnie może? Diabeł przychodzi, cię straszy, zrobię ci to czy tamto. Weź no przestań, ludzek. To jest jaj. co ty nie możesz? Ludzek, ty masz swój koniec, a ja jestem wieczny. Rozumiesz? Diabeł cię straszy, ale jak ktoś jest wieczny, ma rozumienie wieczności w swojej duszy, to ten człowiek absolutnie nie ulegnie temu. Zobacz, jak ważną rzeczą jest transfer Bożego charakteru. Transfer Bożego charakteru, zrozumienie, jaki on jest. Bóg jest wieczny. To nie jest coś, że się kończy. Ludzie się trzęsą, co się kończy. Och Boże, co się kończy? Co się kończy? Czy się, nie kończy. Wyluzł. Weź, wyluzł. Weź człowieku. Jesteś wieczny w swoim duchu, a teraz to musi przejść do Twojej świadomości. Do Twojej świadomości. Dalej. Bóg jest wszystko wiedzący. Tak? Wszystko wiedzący. On wszystko wie. A więc nie ma sensu coś ukrywać na boku. Bo on wszystko wie. I teraz, kiedy to zaczyna posłuchaj, to jest niesamowite to zaczyna przechodzić do Twojej duszy, zaczyna się u Ciebie bardzo silna manifestacja perspektywy proroczej. Rozumiesz? Perspektywa prorocza się rozwija. Zaczynasz być wiedzącym, coraz więcej wiedzieć, coraz dalej widzieć. Ty widzisz, co się w przyszłości stanie. Patrzysz na kogoś i w ogóle mówisz ojej, Oje, bo w ogóle zaczynasz widzieć różne rzeczy. Wiecie, że to może być zmaksymalizowane w twoim życiu. To nie dość że będzie czasem zdarzać. Ty będziesz widział rzeczy. Następuje wtedy natężenie snów przychodzą wizje. Ale kiedy? Kiedy dusza Twoja przyjmuje transfer świadomości tego, że Bóg jest wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący. Czasami ludzie mówią, Ty nie jesteś Bogiem. Mówię to tak nie do końca. Bo, że tam Bogiem nie jestem. Trochę jest. Jesteś Bogiem. Ja mówiłem o tym wczoraj w gdyż napisano, Bogami jesteś. Mówią, Bogami są Ci, którzy doszli do Boże. To nie ja że wiecie, to są słowa Jezusa. Naprawdę. To w Biblii jest napisane. Tak nie do końca, że nie jesteś Bogiem. Ty narodziłeś się z Bożego Ducha, to w Twoim Duchu jest Bóg. Z jednej trzeciej jesteś Bogiem. Jesteś jedno z Bogiem w Twoim Duchu. Jedno z Bogiem! Jedno z Bogiem! Jedno! Jedno! Ojcze, 17 rozdział Ewangelii Jana Ojcze, modlę się, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy Ludzie mówią, tu chodzi o zjednoczenie chrześcijania, nie putnij się w głowę Tu się putnij Dokładnie to poczytaj, kup se, grecki słownik, grecko-polski, polsko-grecki i chcę potłumacz Co tam jest w ogóle napisane? Dlaczego on się tak modli? O co on się modli? On się modli o to, aby ludzie, którzy odrodzą się z Bożego Ducha, byli zjednoczeni z Bogiem. Tak jak on jest zjednoczony z Bogiem. I on mówi do świętego Tomasza, mówi to Tomasz, mówi, pokaż nam Ojca. Tak? A Jezus mówi Tomaszu, tyle czasu, e, przepraszam, no Filip, no w Filip, Filipie tyle czasu z nami, ze mną jesteś, a jeszcze nie rozpoznałeś Ojca. Ja i ojciec, ten tekst klasyczny, dla świadków Jehowy zawsze. Ja i Ojciec jedno jesteśmy No już nawet tego oni nie mogą przekręcić Chociaż przekręcili, napisali Ja i Ojciec jedności jesteśmy I tak napisali no Ale to już jest przegięcie lingwistyczne. Tak? Jesteś zjednoczony z Bogiem A więc, kiedy następuje transfer Wszechwiedzącego Boga tak, Do Twojej duszy to w tym momencie ty zaczynasz wchodzić w perspektywy próż, to zaczynasz wiedzieć. Wiedzieć więcej, wiedzieć szerzej, wiedzieć mocniej. Następnie Bóg jest wszędzie obecny. Wiesz co to znaczy, że Bóg jest wszędzie obecny? Następna rzecz, która dotyczy darów duchowych. Zaczyna manifestować się słowo wiedzy w twoim życiu. Słowo wiedzy. Słowo wiedzy, które jest odczuwalne zarówno w twoim ciele bardzo często, jak, jak w myślach. Ponieważ zaczynasz być w miejscach, w których nigdy nie byłeś. Zaczynasz mieć wgląd w człowieka. Nigdy nie byłeś w człowieku. Rozumiesz? Ale skąd dowiadujesz się, że on ma raka wątroby. I podchodzisz do niego i mówisz, masz raka wątroby. A ktoś mówi, ojej, skąd ty wiesz? Byłem w twojej wątrobie właśnie. <grym> Okej? Okay? Byłem. Tak? Bo wszechobecność Boga się przejawia przez niego. Byłem. Ja tam byłem. Ja tam byłem. Modlimy się teraz na taką kobietę. Przed wczoraj chyba poszliśmy na nią ręce. Upadła pod mocą. Ona miała duszności, nie mogła oddychać. Zatykało ją i trzeba było wzywać karetkę pogotowiem. I widzę w ogóle różaniec. Różańcy. Zgromiliśmy demoniczne siły, stojące za modlitwą różańcową. Okazało się, że kobieta fanatyk różańca. Fanatyk. Zgromiliśmy to, dostajemy wczoraj telefon, jak jedziemy uzdrowione duszności. W ciągu jednej doby. W ciągu jednej doby. Czy ja byłem w miejscu, gdzie ona się modliła na różańcu? Tak. Jak to się stało? Wszechobecny Bóg tak? manifestuje się w mojej duszy. Transfer Bożego charakter. Bóg jest wszechmogący. To jest wszechmogący Bóg. Natomiast jest ograniczony dwoma elementami. Wolą człowieka i swoją osobowością. Pamiętaj, Boga ograniczają dwie rzeczy. A więc to jest wszechmogący Bóg ale ograniczony wolą człowieka i swoją osobowością. Czyli on nigdy nie przekroczy swojego słowa i nigdy nie przekroczy twojej woli. Tak? Ale poza tym jest wszechmogący, Czyli Bóg nigdy nie może przekroczyć woli człowieka i nigdy nie może przekroczyć swojego słowa. Bo to są rzeczy nieprzekraczalne. Tak mówi, niebo i ziemia przeminął, mm -hmm. ale słowa moje nie przeminą. Wolna wola człowieka to jest element dany człowiekowi i to jest poza jurysdykcją Boga. Bóg nie ingeruje w wolną wolę człowieka, dlatego każdy swój ciężar poniesie, tak mówi Słowo, tak? Nie ma czegoś takiego, że Panie dotknij mnie, e, ponieważ e, ja e, to robię, e, ale no i tak naprawdę chcę to robić, Boże, ale tak mnie dotknij, żebym tego nie robił. Tak mówi. Wiesz, to jest w ogóle zawiłe strasznie. To jest bardzo zawiłe. Bóg mówi, ale to chcesz to robić? No chcę! A, bo jak nie chcesz, no to ja ci pomogę nie zrobić. Rozumiesz? Jak nie chcesz, to ja ci pomogę nie zrobić. Ale jak ty chcesz. Jak Ty chcesz, jak ty decydujesz, tak? Ale dla zakłócenia swojego sumienia ty przychodzisz do mnie i ty mówisz do mnie jakiś taki kupawy tekst pod tytułem Boże ja nie chcę przestać, tak? No ale jednak yy, mówi coś, coś byś tutaj zrobił w tym temacie. Jakiś czas temu podszedł do mnie człowiek chyba w styczniu i mówi do mnie tak, ja nie wierzę w to, co mówisz. Mówi do mnie. Siedział parę godzin, słuchał. mówi ja nie wierzę w to, co mówisz. W ogóle i nie chcę tego Jezusa, bo w ogóle ja nie wierzę w tego. Co ja w ogóle uważam, że Jego nie było. Mówi, ale y, y, y nie, chcę, nie chcę tych rzeczy, o których mówisz, ale chcę, żebyś mi pomógł. Ja tak się, ale mówię, dobra, to powtórzmy teraz to jeszcze raz, mówię tak. Nie wierzysz w to, co mówię. No tak, mówi, ja się z tym nie zgadzam. Mówi do, mówię do niego, i ty uważasz, mówię, że nie ma Boga. Nie uważam, że Boga nie ma, jest energia, bo to jakiś gość zafiksowany na jakichś tam rzeczach hinduskich. W ogóle, y, mówi, ja mówię, okej. Okay. Ale mówię, jesteś w ogóle nieszczęśliwym człowiekiem, czyli masz wszystkie odpowiedzi już załatwione, ty już sobie wszystkie pytania postawiłeś i wszystkie odpowiedzi dałeś, jesteś nieszczęśliwy. On mówi, tak. tak. Ja mówię, ale to co chcesz? No, żebyś mi pomógł, bo ja widzę, że jesteś takim wartościowym człowiekiem, ja mówię, człowieku, ty z kimś pomyliłeś, gdy ty to mnie mówisz tak. Nie wierzę w to, co mówisz. Nie wierzę w tego Jezusa, o którym mówisz. Nie chcę tego Jezusa, o którym mówisz. Tylko mi pomóc. To jak Ci mam pomóc? Rozumiesz? Normalnie, jakbym był w świecie, to mu zaproponował mu takie inne rozwiązanie. Tak? Ja bym mu zaproponował rozwiązanie. Teraz mu nie proponowałem. Chodzi o to, że Bóg nigdy nie pochwałci Woli człowieka ale poza tym jest wszechmogący. Co to oznacza? Jeżeli następuje transfer wszechmogącego Boga do Twojej duszy, możesz zacząć co? Robić świadomie? Cuda. Cuda. Cudakiem możesz być. <śmiech> na czynienia cudów. Będziesz być cudakiem. Możesz. Będziesz chodził, będziesz cuda robił. Czyli będziesz tworzył rzeczy na przykład. Tworzył rzeczy. Będziesz szkład ręce na ludzi, a im będą odrastały części ciała. Na przykład. Teraz byliśmy na spotkaniu z, z, z Reddy Clarkiem we Wiedniu i puszczał nam film, puszcza nam film y, z, jednej, z jednego takiego, z jednej takiej I facetowi y, tak szybko rosło oko, oka nie miało. Tak szybko mu wyrastało oko, że proteza mu wypadła. To oko wypchnęło protezę. Nawet nie zdążył protezy wyjąć, tylko gałka oczna tak szybko mu wyrosła, to w ciągu minut bo wyrosła gałka oczna. również, że pyk i wypchnęła mu protezę. <grym> tak rozumiem, Bóg mówi tak, zrozum, że jest możliwy transfer mojej wszechmocy z Twojego ducha, bo ona jest w Twoim duchu, do Twojej duszy. Czyli Ty będziesz świadomym człowiekiem, tak? Świadomym. Nie tam na chybił trafił. Święty Paweł mówi, ja nie walę jakby na oślep. Rozumiesz? Nie walę na oślep. Ja walę w cel. Będziesz świadomy, aha! Trzeba coś stworzyć, to ja to stworzę. Wszechmogący Bóg działa przy mnie, tak? Dzisiaj, tak? dzisiaj mamy mniej pewnych takich rzeczy, ale kiedyś, jak zaczynaliśmy nasze, nas, naszą służbę też i to dzisiaj mamy dużo więcej pieniędzy, jest tak nie mieliśmy więc, więc, wszystkie rzeczy, które mieliśmy w domu to jak tylko zaczynały się, coś się z nimi zaczęło dziać to najczęściej to Agata kładła na to ręce i nakazywała, aby te rzeczy wracały do normy. Pralka, odkurzacz. Ludzie wiecie co się na przykład dzieje z taką rzeczą? Później ona chodzi i się nie chce zepsuć. Rozumiesz? Kładziesz ręce na pralkę i ona chodzi, ta pralka która ciebie rdzając żera, od spodu, a ona chodzi, chodzi, chodzi, chodzi, chodzi. My powymienialiśmy rzeczy w domu ze starości. Nie dlatego, że się popsuły. Rozumiesz, o co tu chodzi? No, ta pralka chodzi i chodzi. Ja mi pralkę kupi. Chodzi ja pralka w sumie. Mówię, ale pralka będzie chodzić. Silnik ciek w samochodzie. Położyłem ręce, proszę ciebie. Przestał cięć. Bracia, jak kupywałem samochód, yy, kup tu się mówi, ten samochód, ten kupisz samochód. Kupiliśmy samochód, już mi, ten, kto sprzedał, mi, proszę pana, ale on bierze olej. Dwóch braci, którzy ze mną, mówią: znaczy Jeden brat, drugi nie brat, tylko mechanik. Oni mówią: Nie, Artur, no nie możesz kupić samochodu, to już ci właściciel mówi, że olej bierze. No bądź przytomny. Ja mówię w ogóle: A ja wiem, a ja, mówię, ja wiem, że, to, że mam kupić ten samochód. Mówię: Dobrze kupujemy. Nie kupuj tego samochodu, olej bierze mówię, dobrze, w porządku, mówię, może się myli w ogóle. Patrzę, bierze olej. Bierze, jeżdżę, nie jakiś czas, jedziemy, bierze olej. Mówię, olej, bierze olej. Mówię, dobrze. mówi okej, okay. ale to jest koniec tematu. Kładź ręce na silnik i teraz powiedz żeby nie brał oleju, żeby się silnik uszczelił. Tak? Dobrze, pierwszy raz kładłem pro ciebie ręce na Toyota. Mówię, uszczelniaj się. Mówię, tak to imieniu Ja nie wiedziałem, jak się, jak się robi, na przykład, co stworzy w silniku toyoty nie masz nigdzie instrukcji w Biblii, zauważyłeś to? Ludzie mówią, e, my tylko z Biblii rzeczy. Ja mówię, no, ciekawe. Tak, to jest tylko z Biblii. E? To, to bzdura, to, religijni ludzie są. To, to nie jest napisane w Biblii, to nie biblijne. No co, ty, kto ci powiedział, że w Biblii jest wszystko napisane w Biblii? Skąd taki pomysł? Jak jest napisane, że Jezus robił takie rzeczy, żeby nie starczyło ksiąg. Masz taki zapis? To jest napisane w tej Biblii. Czyli Jezus zrobił takie rzeczy, o których w ogóle w Biblii nie jest napisane. Skąd ten pomysł? Bo to nie biblijne. Ktoś tam mówi, bo wy na nabożeństwie. a ja my peczymy tam głupie, że Co nie, to tam Boże? Ale... Jeden taki mój znaja mówi, wy się cieszcie, że on w ogóle w ubraniu chodzi. Rozumiem, co? <sum> że nie przyjął objawienia Izajaszowego dwa lata wchodził w tyłki w <grystanie> cały Izrael był załamany jak na są człowieku, a ten chodził i na kopro, kopro. <grystanie> To jest biblijne. Żeby ktoś karnodzieja, prorok, przyszedł do kościoła, to by go czeku nie wpuścili, by tam kartki wyliczali. <grystanie> Spocze. <grystanie> a tak to robimy. Takie normalne były, tak, gdzie Bóg ma troszkę inne podejście. Bóg troszeczkę inaczej patrzy na te rzeczy. Nie czy zauważyliście, że On stworzył nagich ludzi. W ogóle zauważyliście taki numer? W ogóle ciuszków nie stworzył. W ogóle. Aaaa, tak notali. Jest napisane, chodzili z Bogiem w powierzchni zjadku. Obydwoja tam To jest dziwne dopiero, tak? Ale, ale Bóg mówi, ale ja jestem dziwnym Bogiem i będę z tym przewrotnym narodem postępował dziwnie. Tak? Ale wracając do cudów, Bóg Wszechmogący, przewijający się przez Ciebie, będzie doprowadzał do tego, tak, w Twojej duszy będziesz świadomy możliwości czynienia cudów. Jedni znajomi nam opowiadali, że mieli po grupie domowej, mieli odwieźć siostrę jakąś tam na pociąg i zgubili kluczyk do samochodu. Ktoś, kto miał odwieźć, zgubił kluczyk do samochodu i taki ktoś drugi mówi wiesz co ja mam od swojego samochodu kluczyk on tamten nie był samochodem ale mówi mam kluczyk od swojego samochodu Mówi przy sobie mówi to może otwórz moim a ten mówi ale jak twój kluczykiem mój samochód otworzył mówi ja no i ten zszedł włożył, otworzył kluczykiem tamtego swój samochód odpadł on w ogóle nie mówił nie przez całą drogę. odwiózł tą siostrę, wrócił Zgasił, wyszedł, zamknął i chciał włożyć drugi raz już nie wchodził Przez wchodzi, przyczyni dola, na no, świeżo nam na grupie to no, mówię dalej, to jakiś czas temu, nie mówi, ale jasna no, mówię, no bo mówię ludzie, zrozumcie, mówię Bóg nawet może Pepsi w kole zmienić to, to, to, to, to jest wszechmogący Bóg, za wyjątkiem naruszenia naszej woli i swojego słowa, On jest wszechmogący! I to potrzebuje wejść w Twoją świadomość. Tu musi być transfer. Transfer. To jest duch, to jest duch. To, jest duch. to, nie, jest, to nie jest osoba, która mieści się w parametrach naszej psychiki. A więc, kiedy tenże duch, charakter tego ducha Twojego ducha przenosi się na duszę, to dusza jest w szoku czasem. Powstają wizje. Ludzie mają wizję. Zaczynają widzieć aniołów. Zaczynają e, otwierać się na rzeczywistość duchową. Rozumiecie? Zaczynają widzieć te rzeczy. Nie to, że widzieć je e, w wewnętrznych wyobrażeniach. Zaczynają widzieć je zewnętrznie. Są porywani w duchu. Zaczynają widzieć duchową rzeczywistość. Coraz częściej widzę manifestacje u ludzi e, widzeń duchowych. Coraz częściej. Oni widzą duchu. Przychodzą, pouczają i mówią, Artur, taka rzecz tutaj jest, tutaj jest taka, tutaj jest taka, tutaj jest. Ja tego nie widzę, ale ktoś to widzi. Ja z tego korzystam, tak? Postępuję zgodnie z jego kierunkiem, tak? I osiągam sukces. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest duchem i teraz ten duch zaczyna wpływać na twoją duszę, twoja dusza jest w szoku, ona jest nasza rozedrgana, mówi, ojej, co to się dzieje, co się dzieje? Ludzie są świadomi, coraz bardziej świadomi różnych rzeczy. Świadomi. Musimy być świadomi ludzie. My nie możemy być nieświadomi, my tak, my tak w duchu tylko wewnętrznie. w duchu rzeczy się dzieją, zrozum, z tym światem łączy cię Twoja dusza i ciało Twoje. Ty musisz przemieniać swój charakter na charakter Boga. To jest Twój obowiązek, ale również, nie tylko obowiązek, ale to jest w ogóle początek sukcesu Twojego życia. Mamy być jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Rozumiecie? W całej naszej osobie. Mamy być jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Mamy być jak Bóg z wyjątkiem tego, żeby się nam kłaniano. Nie jesteśmy, rozumiesz, e, Bogiem na tronie, ale jesteśmy w Bogu na tronie. Rozumiesz? Jesteśmy jakby ubraniem Boga tutaj na ziemi. Nie jesteśmy Bokami stricte, że nam się mają kłaniać. Nie. Ale mamy prezentować Boga w całej naszej istocie. Bo w innym wypadku to takie głupoty są, że ostatnio słyszeliśmy za katą mega głupotę, usługujący międzynarodowej klasy. Z jednej strony cudowne rzeczy się przez Niego dzieją, cuda, z wózków ludzi podnosi, z drugiej strony człowieku podchodzi do kobiety. Osobiście z nami rozmawiała podszedł do niej i mówi do niej, nie farbuj włosów, bo cię nie pozna. Rozumiesz, co im powiedział? Człowiek, który czyni, przez którego Bóg czyni potężne rzeczy. Z drugiej strony człowiek tak zablokowany w jakiejś części swojej duszy, rozumiesz? On nie przyjął charakteru Boga do swojej duszy. no on podchodź mówi, nie farbuj włosów, bo Cię Jezus nie pozna. A ona mówi, ojej, jak to mnie Jezus nie poznał? Jak Jezus nie poznał? Co za głupota? Co za bzdura? Co za bzdura? w ogóle. To jest ta sama bzdura z tego samego cyklu, że do kościoła każą wychodzić w kustkach, proszę Ciebie, a poza kościołem bez kustek. Więc jesteśmy w takim domu, w takiej denominacji niedaleko stąd. Ma ta denominacja swój klub I obiad jest. I ta kobieta, ta siostra, co tam nas gościli w domu, chodzi normalnie po domu, chodzi, ale obiad jest. I ona chustkę tylko przyniosła, założyła tę chustkę się zakręciła i się modlimy to Najlepsza to jest Sara w tych klimatach Trzeba Czemu ciocia chustki kazała? A, a ona mówi, a czemu mama chustki nie nosi? Ty, skończyliśmy, dziękowa, że ten obiad zdjęła te chustkę po prostu. Co za w ogóle cykl? Jako? Skąd? Włosko goje ci kazała? Ty. No, Czujesz klimat? Dwoniatko. Przecież jak na to spojrzysz z logicznego punktu widzenia, bo tam napisane, że jeszcze nie a nie weź. A wreszcie do Efezjan nie ma. To jest Fezien, do Efezjan się kłóci dystok do korynców. A posłuchajcie, Efezjanie nigdy nie czytali listu do Koryka. I to jest mistrzostwo świata, bo w tamtych czasach w ogóle nie było Nowego Testamentu. A list a Koryntianie nie czytali listu do Efesji? Nigdy. Bo to był list do kogo? Do Koryntian. Tak jest napisane? Do Koryntian. A nie, proszę Ciebie, a potem go przefaksujcie do Efesji. Tak? List do Koryntian, tak. dla Ciebie z dopiskiem, następnie fax do Efesji. Tam nie było faksów, nie było komórek, rowerów nie było nawet. Tam, żeby dojechać z kościoła do kościoła, to się parę tygodni maszerowało, przyjaciele. A najlepszy jest numer taki, że Paweł te listy z więzienia pisał. Na przestrzeni 12 lat. Bo Paweł 12 lat w Pudłach siedział, zagłoszenie Ewangelii. A recydywista był nie raz siedział. Większość listów są krypsy, nielegalnie wyniesione przez Tymoteusza, między innymi. Niektóre dyktował, a Tymoteusz pisał, tak? W życiu koryntianie nie czytali listu do Efezja, na Efezjanie listu do Koryntian, bo były napisane w zupełnie innym czasie. Efezjankom do pani nie przyszło, żeby głowę nakrywać chustkami. Rozumiecie, no co to chodzi? A dzisiaj jest schiza. Nie rozumieją ludzie, że Bóg jest duchem, że rzeczy mają się manifestować w zrozumieniu duchowej rzeczywistości. Kiedy ty zaczynasz. Wzrastać w mentalności, że Bóg jest duchem, ponieważ następuje transfer Bożego charakteru do Twojej duszy, w postaci zrozumienia, że On jest duchem, zaczynasz rozumieć duchowo. Czytasz Biblię duchowo, bo Biblię czytasz umysłem przecież. Musisz umysł używać do czytania Biblii. Biblię nie czytasz duchem. Jak się duchem czyta, nie się powie duchem? Nie ma czegoś takiego. W duchu czytam Biblię żeby twój duch tak, przyjmował słowo z Biblii, musi to być przetransportowane przez Twoje ciało fizyczne. Zgadzacie? I musi to przejść przez Twoją psychikę. Ale jak twoja psychika jest zaburzona, tak? Rozumiesz, to do ducha nie dochodzi odpowiednia warstwa, rozumiesz, odpowiedni potencjał Boży. I w tym momencie nie może powrócić to przerobione przez Twojego ducha i wejść do Twojej duszy, żeby ją budować. To jest niemożliwe. To tak nie działa. A więc niezmiernie ważną rzeczą jest transfer Bożego charakteru. Przyjaciele, ostatnią rzeczą jest to, że my poznajemy takiego Boga, którego rozważamy i identyfikujemy się z Nim. My poznajemy takiego Boga, jakiego rozważamy. Ja chcę, żebyś rozważał te cechy Boga teraz. To jest w ogóle pierwsze, pierwsze pytanie. Rozważanie tych cech Boga. Rozważaj te cechy Boga. Ja yy, chciałbym, żebyś zapisał sobie, ponieważ nie podawałem tych wersetów, do Chciałbym żebyś sobie cyklicznie zapisał versety. że zapisałeś? Następnie zapisz sobie tak: Psalm 145:18. Psalm 145:18. Następnie zapisz sobie Psalm 147:5. Psalm 147:5. Psalm 1 i 2. Psalm 121 1 i 2 Następnie cały 13 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian na temat miłości. Następnie Psalm 119 Psalm 119, 130, czyli wersja 130 i psalm 10, 5, psalm 10, 5, następnie psalm 31, 6, psalm 31, 6, następnie psalm 25, 3, 4, 25, 3, 4. Następnie 5 Młodzieżowa 33, 17. 5 <grym> Młodzieżowa 33, 17. Potem druga księga, kronik 16, 9. Druga kronik 16, 9. Następnie psalm 139, 1, 6. psalm 139, 1, 6 następnie psalm 139, 7, 10 psalm 139, 7, 10 księga Hioba 42 od 2 do 4 księga Hioba 42 od 2 do 4 Ewangelia Jana Poczytajcie sobie Czwarty rozdział. W o tym się Chciałbym, żebyście poznali, poznawali te atrybuty Boga, rozważali je i następnie wypowiadali je zgodnie z tym, o czym uczyliśmy, jeżeli chodzi o przepływ wiary. A więc, jeżeli dowiadujesz się, że Bóg jest poznawalny. Tak? Zaczynasz rozważać to, rozmyślać o tym, modlić się do Boga Boże, Ty jesteś poznawalnym Bogiem, Ty chcesz, aby Ciebie poznawali ludzie i Ty również chcesz, żeby Twoja poznawalność była w mojej duszy. To Duchu Święty, i Twoja poznawalność przenika mojej duszę. Teraz. A następnie zaczynasz dziękować za to, że poznawalny Bóg jest w Twojej duszy. Mówisz, Boże, dziękuję Ci, że Teraz następuje transfer Twojego charakteru do mojej duszy. Że będziesz poznawalny w mojej duszy. Że będziesz poznawalny w moim myśleniu. Że będziesz poznawalny w moich emocjach. Że będziesz poznawalny w moich decyzjach. Boże, dziękuję Ci. Rozumiesz? Znacie zasady funkcjonowania wiary. Dokładnie tak samo z każdym innym elementem. Dowiadujesz się, że Bóg jest twórczy. Rozważasz to. Zaczynasz dziękować Bogu za to, że jest Twórczym Bogiem w, twoje, w Twoim duchu I mówisz, a teraz przeniknij mój umysł Twórczy Boże, moje emocje Ojcze, niech Twoja twórczość Przeniknie całą moją psychikę Ojcze, jestem twórczy jak Ty jesteś twórczy Uwielbiam Cię Boże Za cały system twórczości w mojej duszy Dziękuję Ci, że mam twórczy umysł Że mam twórcze emocje Ojcze, dziękuję Tobie Rozumiesz? W ten sposób musisz te rzeczy Rozważać Modlić się wyznawać, rozważać, modlić się, wyznawać. W ten sposób zaczną krok po kroku rzeczy istnieć w dobie. Ten mechanizm musi być na stałe związany z Twoim życiem modlitem. Dlatego pierwsze wersety również poszerzaj, będzie tylko kontrolne wersety. Jeżeli będziesz widział dalej, to poszerzaj swoje, swoje zrozumienie ze Słowa Bożego. Poszerzaj. Dowiaduj się, gdzie jest więcej na ten temat. Rozmyślaj, rozważaj. Tak? Gdziekolwiek będziesz, to z perspektywy tych rzeczy Przyglądaj się na rzeczy Spójrz na drzewo, zobacz jak to działa Spójrz na drzewo, powiedz Boże, Ty stworzyłeś to drzewo Uwielbiam Cię za to Boże, ja dziękuję Ci, że jesteś tak wielkim twórcą Boże, uwielbiam Cię, że to jest teraz w mojej duszy Że ja mogę również tworzyć Boże, ja mogę tworzyć Jeśli Ty tworzysz drzewa Ja mogę tworzyć rzeczy jeszcze większe Boże Musisz się tym przesycić